a oni przyszedłszy do Jezusa, prosili Go z pilnością, mówiąc Godzien jest, abyś mu to uczynił, albowiem miłuje naród nasz i On nam burznicę zbudował. A tak Jezus szedł z nimi, ale gdy niedaleko był od domu, posłał do Niego On setnik przyjacioły, mówiąc Mu Panie, nie zadawaj sobie pracy, Bom Ci nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój. przetoż i samego siebie nie miałem zagodnego, abym miał przyjść do Ciebie. Ale rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bom Ci i ja, człowiek pod mocą postanowiony, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu idź, a idzie, a drugiemu przyjdź, a przychodzi.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 A odpowiadając, Jezus rzekł im. Szedłszy, oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Iż ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi słyszą. Umarli, z martwych wstają, a ubogim opowiadana bywa Ewangelia. A błogosławiony jest, kto by się nie zgorszył ze mnie.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 i jeden dłużen był pięćset groszy, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli czem zapłacić, odpuścił obydwom. Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie. A odpowiadając Szymon rzekł, mniemam, iż ten, któremu więcej odpuścili. A on mu rzekł, dobrześ rozsądził. I obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi. Widzisz te niewiastę? Wszedłem do domu Twego, nie dałeś wody na nogi moje, ale ta łzami polała nogi moje i włosami głowy swej otarła. Nie pocałowałeś mnie, ale tak jako weszła, nie przestała całować nóg moich. Nie pomazałeś oliwą głowy mojej, ale ta maścią pomazała nogi moje. Dlatego mówię Tobie.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 Idźże w pokoju.